Bardzo wielkim wyzwaniem jest zachowanie równowagi psychicznej, żeby kompletnie nie odjechać. Nie nie odjechać, nie nie odjechać, nie nie odjechać, nie nie odjechać. Nie, nie odjechać. Nie, nie. Wiesz? Gdy tak siedzę tutaj w miękkim fotelu i mówię do ciebie pijąc kolejnego drinka, wyobrażam sobie, że znajdujesz się podobnej sytuacji Może coś palisz Może siedzisz z kimś bliskim A może po prostu myślisz Puśćcie wreszcie tę pieprzoną muzykę Jeżeli jednak robisz cokolwiek co mogłoby wyprowadzić się z dobrego nastroju odrywać cię od słuchania zatrzymaj się nie piłeś? Wypij. Zapal. Wejdź na nasz poziom. Twoja lepsza połowa mówi, że nie masz gustu. Nieważne. My pokażemy jej za to dobry smak. Posłuchaj. Bez banałów, sztucznego patosu. Czyste brzmienie. Nie tylko dla samotnych. Nie tylko dla żonatych. Nie tylko dla Polaków. Nie tylko dla orłów. Nim przyjdzie wiosna, nim miną mrozy w ciszy kolebce. Nade sosna, na mną brzoza bitkami szmercze moim i Każdego dnia muszę powściągać umysł. Gdybym go puścił na żywioł, zacząłbym prowadzić za sobą dziwaczne rozmowy. Samotność jest jego piętą iletową. Nie można się przygotować do bycia kompletnie odciętym od ludzi, ani sobie tego wykrzyczeć. Bardzo wielkim wyzwaniem jest zachowanie równowagi psychicznej, żeby kompletnie nie odjechać. W tym celu muszę siebie pilnować in. Przeżywa się tylko w miłości prawdziwe. Pierwszą, która umiera. I ostatnią, od której się... To coś, co było kiedyś wielkie, albo co w przyszłości rozwinie się w coś wielkiego. W teraźniejszości zaś zadawana daje znacznie mniej. Smutne w miłości jest to, że nie tylko nie trwa ona wiecznie, ale że rozczarowania, jakie przynosi, też mijają szybko. Nie tylko dla samotnych, nie tylko dla żonatych, nie tylko dla Polaków, nie tylko dla Orłów, nie tylko dla orów. nie tylko dla Orłów. Nie można się przygotować do bycia kompletnie odciętym od, od ludzi, ani sobie tego wykrzyczeć. To, to, to takie łatwe, tak urzalać się nad sobą i pozwolić, żeby sprawy poszły swoim własnym biegiem. W euforii pada się w najgłębszą depresję. W Człowiek stara się żyć z stara się z przygnębieniem. To get it. I, I think, powraca do, powraca do mnie um, myśl. Zostałem sam i nikogo w nic w nie obchodzę. Liście, i, uh, really Ogromnie pragnę towarzystwa. Really, really Jestem bardzo, bardzo samotny. Bardzo pożądam towarzystwa. towarzystwa. Rozmowy z drugim człowiekiem. Przebywanie tu samemu jest niewiarygodnie trudne. Ale nie dam za wygraną. Nie oszaleję. Chociaż jest ciężko. bardzo pożądam towarzystwa. Rozmowy z drugim człowiekiem. Dużo mnie to kosztuje, fizycznie i mentalnie, ale mam cel, na którym mogę się skupić. Myślę, że najgorsze mam już za sobą. Przyłapałem się na tym, że się do siebie uśmiecham. Każdego dnia muszę powściągać umysł. Gdybym go puścił na żywioł, zacząłbym prowadzić ze sobą dziwaczne rozmowy. Samotność jest jego piętą achillesową. Oni znają najlepiej swoich odbiorców. Wydaje im się, że nawet jeżeli popełniają błędy, to wiedzą najlepiej, jak rozwiązać. nie mają fizycznej kontroli nad tym. Oni znają najlepiej swoich odbiorców. Oni znają najlepiej swoich odbiorców. Oni znają odbiorców. Przebywanie tu samemu jest niewiarygodnie trudne. Ale nie dam za wygraną. Nie oszaleję. Chociaż jest ciężko. Myślę, że najgorsze mam już za sobą. Przywołam Szyboko się na tym, że się do siebie Całkowicie zatopiłem się w chwili bieżącej. Nie chodzi o opanowanie. O to, że wziąłem się w garść i że nie wpadłem w panikę. Ale po prostu osiągnąłem stan zadowolenia z siebie. Nawet szczęścia. Czuję, że będzie lepiej. Zabawne, że różne rzeczy same przychodzą, kiedy osiągniesz spokój. Takie są skutki wewnętrznego wyciszenia. Odprężenia się i zaakceptowania tego, co jest. Nie akceptując rzeczywistości i pragnąc czegoś, co nie istnieje, traciłbym czas i energię. W teorii to brzmi bardzo pięknie. Ale pracuję nad tym. Świetna, psychologiczna strategia radzenia sobie ze stresem i traumą. Uspokoić umysł, skupić się na chwili obecnej i docenić ją. Nosi nazwę mindfulness. Pełnia obecności. Często stosuje się ją w terapii. Czuję się dziwnie z powodu przeprowadzki. A przenoszę się jednak w nieznane. Nieznane. Wiem, że robię słusznie i że najwyższy czas po temu, tym niemniej czuję się trochę nieswojo. Przeprowadzka jest łatwa, gdy się nie ma wielkiego dobytku. Najcenniejsze, co posiadam, przenosi się wraz ze mną. Odczuwam przypływ energii, niemal podniecenie. Rozpiera mi ono pierś. Piję herbatę we własnym domu mój głos wewnętrzny. Niczego nie doradza, niczego nie odradza. Nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane, od sensu sylaby Staram się go nie zagłuszać Udaje, że traktuję go na równi Że mi na nim zależy Czasami nawet staram się z nim rozmawiać Wiesz? No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Dobrze, że się zgadzamy No... A teraz wypocznij. Jutro znów pogadamy. Nie jest mi na nic potrzebny. Mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei. Trochę żalu. Gdy leży tak, przykryty litością. Oddycha ciężko. Otwiera usta. I stara się podnieść. Bez władną głowę. No. Wiesz to był wypadek przy pracy, nie?